szokujący ferieton. Idę sobie, idę, patrzę, gazetka, cena 390 groszy, kupię sobie, czemu nie? Idę do miejsca, w którym najlepiej czyta się gazetki, siedzę sobie, siedzę i czytam sobie gazetkę. Patrzę, wywiad z Karoliną Korwin-Piotrowską pod tytułem Skretynienie Płynie z Mediów. Spotkamy się, żeby pomówić o tych, którzy celebrytami są już od dawna. To będzie krypawa jesień, to będzie prawdziwa jadka. Po czym poznajemy tak zwanego karpia? Kto tu się mija z prawdą? E, ośmieszają się, to jest po prostu zabawne. Napięcie rośnie, wystarczy iskra. Wyśledzą każdą ściemę, wyśmieją każdą głupotę. Uuu. Podoba Ci się? Aż mi okulary zaparowały <śmiech> Karolina korwin pietrowska i Tomasz King. Mangiel Towarzyski w TVN Style. Rozmowa toczy się wokół TVN-owskich celebrytów. Pani Karolina mówi o efekcie kreowania przez TVN celebrytów. Od podstaw mówi ona szczerze, że daje to efekt uboczny w postaci tworzenia medialnych potworów, na co dziennikarka dopytuje, kogo ma pani na myśli. Pani Karolina odpowiada. Klasycznym przykładem jest Superniania czyli Dorota Zawadzka. To nieudane dziecko TVN. Ta osoba uwierzyła w swoją boskość. Widzę, że pani Karolina potrafi wejść w umysł pani Doroty i poznać jej wiarę. Niesamowite zdolności. Siedzę i czytam o Big Braderze, o Borysie Szycu, o tym jak TVN produkuje gwiazdy i dochodzę do pytania, w którym dziennikarka odnosi wrażenie, że miliony ludzi wierzy w to, co widzi. Stąd choćby taki sukces para dokumentów. I co na to pani Karolina Korwin-Piotrowska? Zgoda. Ludzie kochają oglądać głupszych od siebie i cieszą się, że są tacy kretyni. Gdy oglądałam program Ewy Drzyzgi i słuchałam, jak panna przez 30 minut mówiła o tipsach, nie wierzyłam w to, co widzę. Ja tutaj chciałbym sparafrazować główną bohaterkę wywiadu, panią Karolinę Korwin-Piotrowską i powiedzieć, że gdy ja oglądałem program pani Karoliny korwin Piotrowski i słuchałem, jak przez 30 minut mówiła o celebrytach, nie wierzyłem w to, co widzę. To jedyny komentarz nasuwający się do tej krytyki dziewczyny, która mówiła o tipsach przez 30 minut, ale zaraz, zaraz, Jasny gwint. No nie wierzę w to. Już od ponad trzystu sekund gadam o Karolinie Korwin-Piotrowskiej. Niewiarygodne. Nie wierzę w to, co słyszę. Kończymy. Koniec. Koniec. Basta. Wyłączam mikrofon. Kończymy to. Kończymy. Magy Towarzyski. Od września zobaczymy 13 sezon Magla Towarzyskiego. Czy szykują się jakieś niespodzianki, zmiany w programie? Wszystko tak jak było w ostatnim sezonie, który okazał się jakiś rekordowy pod względem oglądalności, więc bardzo miło. Mamy bardzo fajne gości. Zaczynamy Emilianem Kamińskim, który teraz jest wokół cyklonu po śmierci Andrzeja Łapickiego i pokaże nam m.in. to, co zostało wyciągnięte ze śmietnika. Będzie Rafał Rutkowski, który tak jak my uważa, że należy się już śmiać i ze Smoleńska, i z Matki Madzi, i z Ukrainek również. Będzie Natalia Siwiec, potwierdziła. Moim zdaniem dziewczyna, która zrobiła najbardziej błyskotliwą i bardzo inteligentną karierę w tym roku roku. Ja i kibicuję, takich dziewczyn powinno być więcej, bo to jest przemyślane. Ja uważam, że to jest całkiem niezły plan, który ona realizuje jestem za. I zgodziła się przyjść Agnieszka Szulim, yy, więc my się śmiejemy, że będziemy skręcać blanty w studiu yy, i pokażemy, jak to się robi.